To są informacje Polskiego Radia 24. Chcę powtórzyć sukces. Influencer Łatwogang zapowiada kolejną akcję charytatywną za rok. Kolejne informacje o sprawcy strzelaniny w hotelu w Waszyngtonie podczas uroczystej kolacji Donalda Trumpa z dziennikarzami. Rozpoczynający się tydzień będzie słoneczny, ale chłodny. Nocami przymrozki. Minęła północ. Ewa Worobiec. Zapraszam. Influencer Łatwogank zapowiedział powtórzenie internetowej akcji charytatywnej w przyszłym roku. YouTuber wspólnie z raperem BDOSM przez kilka dni prowadził transmisję na żywo, żeby pomóc dzieciom chorym na raka. Żebyśmy co roku się spotykali i pamiętali po prostu o dzieciakach i, i, i wszyscy się doczyli, jeżeli będzie taka chęć, wydawało mi się, że to jest najlepszy pomysł jaki może być i, i to byłoby w to jest świetny pomysł, który by po prostu zrobił tradycję, żeby za 5 lat dalej ludzie, jest ostatnia rzecz ode mnie, strasznie wam dziękuję wszystkim. W akcję zaangażowali się artyści, sportowcy i influencerzy. Lider zespołu Coldplay, Chris Martin, również wsparł finansowo akcję i zachęcał do wyśrubowania jej ostatecznego wyniku. I mamy tutaj wiadomość od Chrisa Martina z Coldplayu. Też chciał dołożyć swoją cegiełkę. Ale a mam aż, nie? Chwilę ciszy i skupienia. Ci, śurbujemy, śrubujemy. Szarobujemy, szarobujemy, szarobujemy, szarobujemy, szarobujemy, szarobujemy. I'm sorry for my Polish. Ostatecznie udało się zebrać ponad 251 milionów złotych.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 podczas pikiety i podkreślają, że liczą na porozumienie. Są kolejne informacje w sprawie próby zamachu na prezydenta Donalda Trumpa podczas kolacji z dziennikarzami. Zatrzymany to 31-letni mieszkaniec Kalifornii nie dotarł do sali balowej, gdzie był prezydent. Todd Blanche powiedział w telewizji NBC, że śledczy zebrali już dane z urządzeń elektronicznych podejrzanego i przesłuchali część osób z jego otoczenia. Zastrzegł, że motyw może ulec zmianie wraz z napływem kolejnych informacji.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 Z Waszyngtonu Marek Wołkowski, Polskie Radio. To były informacje Polskiego Radia 24. Prognoza pogody rozpoczynający się tydzień będzie słoneczny, ale chłodny, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej szczególnie nad morzem i we wschodniej części kraju, z temperaturami maksymalnymi od 10 do 13 stopni. Miejscami nocami w całym kraju wystąpią przymrozki. Deszczowo może być tylko na wschodzie Polski. Jeszcze na północnym wschodzie porywy wiatru do 55 km na godzinę. Tej nocy lekki mróz prawie w całym kraju. Sześć minut po północy. Polskim Radiu 24 Powtórka programu Sport wyjaśnia świat tylko jeden mecz, który zadecyduje o wszystkim. Pamięć kibicowska, która zachowa go na długie, długie lata. Przed nami finał piłkarskiego Pucharu Polski, czyli finał rozgrywek wyjątkowych, w których ta jednorazowość, intensyfikacja emocji jednego spotkania ma nieprawdopodobny charakter. Dziś właśnie będziemy o tym mówić. W składzie Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego i Filip Jastrzemski. A zanim jeszcze rozstrzygnie się czy Raków, czy Górnik, to przecież yy, mówiło się puchar tysiąca drużyn. Magia rozgrywek, w których ci najmniejsi czasem dochodzili bardzo, bardzo daleko, to jest coś, o czym trzeba będzie powiedzieć. Piękne historie, wielkie niespodzianki i ekstraklasowy futbol na peryferiach. W temat wprowadzi nas Michał Antosiewicz. Skąd wziął się pomysł takich rozgrywek? Prosta to odpowiedź jak historia piłki nożnej z Anglii. Na polski grunt przeszczepił go Adam Obrubański, który na Wyspach Brytyjskich zdawał egzamin sędziowski. Pierwsze pomysły spaliły na panewce, ale ten stan rzeczy zmienił się w 1925 roku, gdy słowo puchar przed reformą języka polskiego zapisywano jeszcze przez samoha. Po rozgrywkach okręgowych i centralnych wreszcie doszło do wielkiego finału. 5 września 1926 roku w Krakowie. Wisła pokonała wówczas Spartelwów Lwów 2 do 1. Na następne rozgrywki trzeba było czekać dokładnie ćwierć wieku. Dopiero po wojnie reaktywowano turniej i już na starcie wprowadzono kontrowersyjną zasadę. Triumfator Pucharu Polski zostawał jednocześnie mistrzem kraju. Podwójnie uderzyło to w ówczesną Gwardię Kraków, czyli Wisłę, która okazała się najlepsza w lidze, ale w pucharowym finale w ostatnim dniu ogólnopolskiej Spartakiady w 1951 roku przegrała z Unią ruchem Chorzów 0-2. Pomysł ten szczęśliwie szybko został porzucony. Sam Puchar Polski rozgrywano najpierw nieregularnie, by od 1961 roku stał się on stałym elementem futbolowego krajobrazu. Za czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej były to rozgrywki w pełni zdominowane przez kluby śląskie. Sześć razy, a pięciokrotnie z rzędu, po trofeum sięgał zabrzeński górnik. Pierwszy z tych triumfów miał miejsce w 1964 roku, gdy rywalem ekipy z Kostką oślizłą czy polem w składzie była sensacja rozgrywek trzecioligowi Czarni Żagań. Zgodnie z życzeniami wielu tysięcy sympatyków piłki nożnej na Ziemi Lubuskiej, tu w Zielonej Górze wyznaczono spotkanie piłkarskie, będące największym chyba wydarzeniem sportowym 20 lat Ziemi Lubuskiej. Spotkanie finałowe o Puchar Polski pomiędzy górnikiem Zabrze i Czarnymi Żagań. Gratulujemy górnikom Zabrze że udało im się po raz pierwszy zdobyć ten puchar. Puchar powędruje na Śląsk. Należy pogratulować również tym uśmiechniętym, wchodzącym z boiska chłopcom z za drugie miejsce. Puchar wręczony i tym pięknym, miłym akcentem kończymy transmisję ze stadionu w Zielonej Górze, przypominając, że Górnik Zabrze Wygrał 4-0. Historia Pucharu Polski to też historia kopciuszków. Pięciokrotnie w rozgrywkach triumfował zespół spoza najwyższego szczebla. Dla trzecioligowej wówczas Lechigdańsk, Gdańsk zwycięstwo w rozgrywkach w sezonie 82-83 oznaczało prawo gry w europejskich pucharach i rywalizację w pucharze zdobywców pucharów przeciwko wielkiemu Juventusowi z włoskimi mistrzami świata, bońkiem i Latynim w składzie. Podobnie dla Stali Rzeszów, Miedzi Legnicy. Czy ruchu Chorzów? Ostatnią ekipą, która tego dokonała była przed dwoma laty krakowska Wisła. Czy wybiją piłkę Wiślacy? Szansa i gol! Dla krakowskiej Wisły 1-1. Szansa Rotato. Rotato gol! Wisły Kraków, koniec, koniec tego spotkania. Wisła Kraków zdobywa piłkarski puchar Polski. Był to jeden z najbardziej pamiętnych finałów w dziejach rozgrywek. Do historii przeszedł też choćby mecz z 24 czerwca 1989 roku, gdy w Olsztynie padło 7 goli, a warszawska Legia pokonała Jagiellonię Białystok 5 do 2. W zbiorowej pamięci, choć nie ze względów pozytywnych, zapisało się także decydujące spotkanie z 1998 roku. Wygrana Amiki Wronki podogrywcy z aluminium Konin 5 do 3 tylko po części była zasługą piłkarzy, a bardziej arbitra. Kolejne lata przyniosły reformy i walkę o prestiż rozgrywek. Efekty przyniosło dopiero przeniesienie finału na PGE Narodowy. To właśnie tam o trofeum 2 maja zagrają Górnik Zabrze Iraków Raków Częstochowa. Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie. Taki jest właśnie Puchar Polski. Puchar Tysiąca Drużyn. Puchar Tysiąca Wspomnień, Puchar Tysiąca Historii. O fenomenie Pucharu Polski będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi, a są nimi w studiu w Warszawie Jakub Kwiatkowski, obecnie dyrektor TVP Sport, czyli nadawcy Pucharu Polski, a niegdyś przez wiele lat związany z PZPN-em, czyli człowiek, który na temat tych rozgrywek wie dosłownie wszystko i widział je z każdej strony. Dzień dobry. Dzień dobry. I profesor Wojciech Woźniak na łączach, socjolog z Uniwersytetu Łódzkiego, zajmujący się badaniami środ środowiska kibicowskiego i polityk publicznych wobec sportu. Sam wielki kibic, nie wiem czy mogę ujawnić, jak bardzo nieszczęsny w tym roku. Możemy mówić wprost. No Jesteśmy w podobnej sytuacji. Pan jako kibic to ten hamł, a ja jako kibic widzewa. For all my I o blaskach i cieniach kibicowania dziś y, będzie, bo właśnie od tej wyjątkowości Pucharu Polski chciałbym rozpocząć. W meczach ligowych jest tak, że mamy y, zwycięstwo, porażkę, remis. Za tydzień możemy się odkuć. W Pucharze Polski jest tak, że bez względu na to, w której rundzie można jechać, mecz przegrać i całe marzenia o finale 2 maja pryskają w jednym jednego dnia wieczora, czasami jednego południa. No i to jest ta, ta wyjątkowość tych rozgrywek. Ja myślę, że patrząc na obecny futbol, który jest tak bardzo, bardzo mocno już skomercjalizowany i te rozgrywki pucharowe, zwłaszcza takie krajowe, to jest jeszcze taka trochę romantyczna historia czasami, bywa zwłaszcza jak spojrzymy na tych maluczkich. Którzy gdzieś tam e, różne fajne historie piszą i na przestrzeni ostatnich lat. Czy to błękitnikielce czy też... Stargard. Stargard, przepraszam. E, czy też e, no ten pierwszy finał na Narodowym wygrany przez Zawisza Bydgoszcz. Koszmarny mecz. Ale z e, no, miało... konoserów <głosy> powiedzmy. <głosy> <głosy> e, więc e, to są bardzo fajne rozgrywki i myślę, że zresztą sam widzę i obserwuję nawet pod względem liczb oglądalności, a w TVP Sport można je oglądać i Ekstraklasę, i Pierwszą Ligę, i Puchar Polski, to jednak te rozgrywki z Ekstraklasą wprawdzie przegrywają, ale mają lepsze oglądalności niż Pierwsza Liga i, i te mecze przyciągają publiczność, nie tylko na stadion, ale i przed telewizorem. Dla mnie to jest tak, i to mnie połączy z profesorem, że takie założycielskie wspomnienie z Pucharu Polski to jest wspomnienie meczu jadowniczanki z widzewem, wielkim widzewem, absolutnym widzewem, który grał w chwilę wcześniej w półfinale Pucharu Europy, a potem przyjechał do takiej małej wioski yy, pod Brzeskiem, z którego pochodzi moja rodzina i tam właśnie po jednej stronie Jadowniczanka, a po drugiej Dariusz Dziekanowski, Włodzimierz Smolarek, Wiesław Wraga, Roman Wójcicki, legendy. To było Wydarzenie. Pan profesor pamięta? Nie pamiętam, natomiast wiem, że był taki mecz, bo to też do jakiejś takiej legendy klubowej przeszło, że było to spektakularne wydarzenie. Widzę, w który w rok czy dwa lata wcześniej grał w półfinale Pucharu Mistrzów, gra w Jadownikach. Zastanawiam się, na ile to jest jednak wciąż aktualna opowieść, Kuba. Czy to nie jest tak, że... W dzisiejszym, sprofesjonalizowanym świecie futbolu jednak rotuje się zawodnikami, trenerzy, piłkarzy. Nie zawsze im się chce, nie zawsze przyjeżdżają. Może trzeba dać odpocząć, dać szansę młodszym i tak dalej. Ja myślę, że to też na pewno zależy od klubu. Nie każdy klub, myślę, w ten sam sposób podchodzi a dwa na przestrzeni tych ostatnich, powiedzmy kilkunastu lat, to się chyba jednak trochę zmieniło, odkąd Zbigniew Boniek postanowił, jak był prezesem, odbudować trochę te rozgrywki, które były takimi troszeczkę bezdomnymi rozgrywkami, ten finał, raz graliśmy mecz i rewanż, raz tylko finał, gdzieś po Polsce co roku w innym, w innym miejscu i ustanowienie tej stałej daty, 2 maja, Stadion Narodowy w Warszawie, myślę, że to Dało takiego prestiżu tym rozgrywkom, i dzisiaj chyba po 13 latach, jeśli dobrze liczę, i pierwszego finału na narodowym, to jednak dla zawodników to jest chyba taki jeden z celów w każdym sezonie. I żeby zagrać na tym stadionie, to też jest mało szans, bo albo się gra w reprezentacji, albo w pucharze tym barku, albo w finale Pucharu Polski i i to widać, i ja też pamiętam, rozmawiałem z zawodnikami, kiedy jeszcze powiedzmy byłem bardziej w tym środowisku piłkarskim, to wielokrotnie oni podkreślali, że możliwość gry na tym narodowym to jest naprawdę coś wielkiego. No i te mecze przyciągają uwagę nie tylko u nas w Polsce, bo jeszcze będąc pzpn nie pamiętam, jak wielu dziennikarzy z zagranicy próbowało się akredytować na te mecze, bo jednak ta legenda wokół tego finału urosła. I jakby jest ten mecz dostrzegany już poza granicami naszego kraju również. No właśnie, bo ty to widziałeś z bliska, te całe starania, żeby nadać rangę nie tylko finałowi, ale całym rozgrywkom. To jest głównie zasługa właśnie prezesa ówczesnego Zbigniewa Bońka? No myślę, że w głównej mierze, bo to jednak on wymyślił tu datę, Stadion Narodowy i przez... 10 lat? 10 lat, kiedy Zbigniew Boniek był prezesem. 9, tak. 9, przepraszam. To te finały były tam rozgrywane. No i myślę, że po tych 9 latach to ta data i ten obiekt to już się tak na stałe wpisały w historię tych rozgrywek. To jest wielkie święto sportu, ale czy to jest bezpieczne święto, bo jakby na trybunach bywa różnie. Pamiętamy finał Pucharu Polski w Bydgoszczy, ten, który był jeszcze właśnie przed stadionem Narodowym. Wielkie starcie Legii Warszawa z Lechem Poznań, wygrana legionistów karnych, ale, ale potem właściwie kibice biją się między sobą także na boisku. No i kilka lat temu rakietnice na Stadionie Narodowym, to tam myślę, że postronni obserwatorzy byli w szoku. Jak to jest, panie profesorze, z takim podejściem kibicowskim do tego świata? Ja bym jeszcze jedną rzecz powiedział, do nawiązując do wcześniejszego e, tematu i wcześniejszego wątku, że rzeczywiście na pewno jest renesans w prestiżu Pucharu Polskich w tych ostatnich kilkunastu latach i e, to zasługa PZPN-u, że udało się przywrócić blask tym rozgrywkom. Ale też warto zauważyć, że są tacy trenerzy, czy też byli tacy trenerzy, którzy nigdy nie przywiązywali specjalnej wagi do tych rozgrywek, zawsze priorytetyzowali ligę. Ja na przykład bardzo żałuję, że takim trenerem był Franciszek Smuda, który w tej drugiej złotej erze widewa pod koniec lat 90 nie wypowiadał się w, o Pucharze Polskim zbyt życzliwie i nigdy zresztą właśnie ten drugi wielki Widzew sukcesów nie odniósł. Zresztą w ogóle w gablocie jest tylko jedno trofeum z 1985 roku. I Franciszek Smuda jak wrócił do Widzewa na ten ostatni epizod w trakcie odbudowy Widzewa kilka lat temu, to znowu jakby było tak samo. A puchar Polski był okazją do sprawdzania w drużyn, zawodników drużyny rezerw często. No i w ogóle chyba wydaje mi się, że w też w gablocie Franciszka Smudy, jednego z jednak najbardziej utytułowanych klubowych trenerów polskich, jest chyba echem Poznań tylko zdobyty jeden puchar. Natomiast nie nieuniewątpliwie... łatwiej było wygrać ligę. Zdecydowanie, no zdecydowanie. Wygląda na to, że przy stylu przynajmniej trenerskim i, i, i taktycznego, i strategicznego podejścia do obciążania składu, to to działało, tak? jeżeli chodzi przynajmniej o sukcesy, sukcesy ligowe. Natomiast kibicowsko, no to na pewno najważniejszy jest ten finał na Narodowym, który jest taką okazją do pokazania się nie tylko tej Polsce kibicowskiej, która na co dzień śledzi media społecznościowe, śledzi rozgrywki ekstraklasy, tylko ze względu właśnie na tę ekspozycję w finału, to co się dzieje na Trybunach Narodowego a zyskuje zupełnie inny oddźwięk, w już nie tylko kibicowskie, jakieś media społecznościowe czy klubowe profile, ale największe stacje telewizyjne relacjonują, tak jak zresztą pan, pan, pan Jakub powiedział, również zagraniczne media się przyglądają temu, co tu się dzieje. A w, więc to jest w, na pewno okazja do tego, żeby się pokazać. Szczęśliwie jednak, odkąd te mecze odbywają się na Narodowym, to najpoważniejsze kontrowersje i najpoważniejsze w, w takie nieprzyjemne sytuacje, najważniejsze nieprzyjemne sytuacje dotyczyły... Tego epizodu, o którym też wspomniano, czyli strzelania z rad rakietnic w sektory kibiców drużyny przeciwnej. No ale to jednak była chyba taka jednorazowa sytuacja. Natomiast sporo kontrowersji co roku jest, jeżeli chodzi o sposób traktowania kibiców przez służby porządkowe, czy też policję przy okazji w, przede wszystkim wchodzenia na stadion. No i ewentualnie tego, czy jakaś oprawa nie zostanie zatrzymana, bo to jest sposób, w który ultrasi poszczególnych klubów starają się tę ekspozycję wykorzystać najczęściej. A ten mecz Bydgoszczy, ten finał Pucharu Polski słynny, o którym też była mowa, no to był chyba ostatni, tak, na wielką skalę, przynajmniej na najwyższym poziomie rozgrywek piłkarskich w Polsce. Przypadek meczu, gdzie rzeczywiście no, cała Polska widziała, to się działo na... Stadionie zawiszy w ten taki ostatnia duża zadyma, która, a w, która była rzeczywiście w, na stadionie. Jednak pod tym względem w ostatnich kilkunastu latach bardzo dużo się w Polsce zmieniło i jeżeli chodzi o przypadki jakiejś takiej bezpośredniej fizycznej przemocy w, na stadionach, na trybunach, no to naprawdę... w no, posłużę się tym terminem, bardzo się ucywilizowało w Polsce. Bo jak patrzysz, Kuba, teraz z punktu widzenia dyrektorskiego osoby odpowiedzialnej za transmisję telewizyjną to i za to, że masz taki produkt jak finał Pucharu Polski, no to właściwie co ty widzom najbardziej chcesz sprzedawać? Wielki futbol, czy także takie rzeczy które, wiemy bardzo dobrze, ściągają jednak kibiców na stadiony na całym świecie, czyli tę taką dookolną oprawę na trybunach. Myślę, że jedno i drugie, bo nie da się jednak uciec od tego, co się na trybunach dzieje. Kibice też sobie, ci, którzy mają to szczęście być ze swoją drużyną na finale, to też wiadomo, że to już wrosło też do takiej rywalizacji między kibicami tych finalistów, kto zrobi bardziej spektakularną oprawę. I to też już jest takim stałym elementem tego, tego meczu. A jest to oczywiście, o czym jeszcze dzisiaj powiedzieliśmy, wielkie święto. I, I na pewno obiekt sam w sobie daje olbrzymią rangę i to czuć, że drużyny wychodząc na boisko, że jednak to jest duży mecz, to jest poważny mecz, to jest energetyczny mecz, to jest to jest spotkanie, myślę, z gatunku takich dla zawodników, o którym oni marzą. Jeszcze jako młodzi zawodnicy, jako, jako dzieci nawet. Myślę, że każdy po cichu marzy wziąć udział w takim meczu. Czy to będzie mecz reprezentacji, czy to będzie mecz Pucharu Polski właśnie na, właśnie na, na, na Stadionie Narodowym. Poza tym wokół tego meczu co roku praktycznie są jakieś emocje, towarzyszą emocje, o czym tu już wspomnieliście. Bo to jest troszeczkę pogodzenie ognia i wody. Też ja bym, mimo że już mnie nie ma w pzpn to też bym na wszystko na ten pzpn nie zrzucał, bo to jest naprawdę trudna sztuka. Myśmy za... w ogóle jeszcze nic nie wrzucali. Po ale tak generalnie, ja pamiętam, trochę mi się, że tak powiem, nie mówię tego do was, ale pamiętam no, historię z la, sprzed lat, że zawsze ten finał budzi olbrzymie kontrowersje i kiedy ja jeszcze byłem rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Piłki Nożnej no to często dziesiątki telefonów i tłumaczenie się z tego dlaczego znowu się nie udało, dlaczego racę, dlaczego strzelanie z tych raz. To jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. Zorganizować taki mecz pogodzić interesy tych wszystkich powiedzmy grup, które wokół tego meczu funkcjonują od kibiców, od klubów, przez służby porządkowe, przez organizatorów, przez policję to jest ciężki kawałek chleba no bo kibicom zależy na jednym, PZP owi no trochę na czymś innym. I tak jak powiedziałem, to jest trochę pogodzenie... Nie jeszcze na czymś innym. A tutaj jeszcze na czymś innym. Na pewno nie na tym, żeby ten mecz był przerwany i przedłużany z uwagi właśnie na te gęste dymy, które spowijają często boisko. Bo wiadomo, bo jest ramówka, bo są reklamy itd. i tak dalej. Ale też... z drugiej strony, no nie może być tak, że pół stadionu świeci pustkami. Bo to, też, to też, no ale to właśnie czasami ja mam wrażenie, że kibice też próbują w ten sposób presję wywierać, bo są zbyt dokładnie sprawdzani. No są właśnie dlatego sprawdzani, bo wszyscy wiedzą, jakby byli sprawdzani mniej dokładnie, co by się działo. I historia tych meczów pokazuje, że te zabiegi organizatorów to właśnie wynikają tylko wyłącznie z tego. Tak? Ja czasami się dziwię, tak mały off-top, widzę artykuły, które się pojawiają u nas w mediach że UEFA znowu ukarała polskich kluby. No ukarała, bo kibice się tak zachowują. No po prostu, no, trzeba to zaakceptować. UEFA zawsze będzie karała, czy ktokolwiek, organizator jakichkolwiek rozgrywek, jeżeli będzie łamany regulamin i koniec, kropka. I dlaczego nasze kluby są bardziej karane? No dlatego, że mamy bardzo bogatą kartotekę. No i jesteśmy recydywą co roku praktycznie, więc się nie ma co dziwić, że te kluby nasze są inaczej traktowane przez UEFA. To w ogóle nie jest no. off-top. I myślę, panie profesorze, że jak rozmawiamy o takim święcie kibicowania jakim jest finał Pucharu Polski, to po prostu rozmawiamy o polskim kibicowaniu. No w ogóle szerzej o polskiej piłce, prawda, że to jest jakiś, to, to, to się pozmieniało w tych ostatnich kilkunastu latach, jeżeli chodzi o infrastrukturę stadionową, jeżeli chodzi o rozmach w organizacji meczów i dnia meczowego również na stadionach ligowych. No to wszystko się jakoś tak kumuluje przy okazji tego, tego święta, które jest to roku w, na Stadionie Narodowym, i wydaje mi się, że to chyba jest no, no, taki dosyć klarowny przykład tego, jak wiele się w polskiej piłce zmieniło. A oczywiście, też ten aspekt związany z UEFA, który już się pojawił, no też jest myślę, że, też jest, myślę, że jest ważny. No, bo oczywiście w kibice w tych klubów, które mają okazję grać w pucharach europejskich często narzekają na to, co się dzieje, narzekają na to, co ich spotyka również na meczach wyjazdowych, jeżeli chodzi o poziom kontroli, jeżeli chodzi o podejście służb porządkowych czy policyjnych w innych krajach. Przypadki z Holandii z ostatnich kilku lat, gdzie nawet prezes największego polskiego klubu, bo takim jednak jest Legia Warszawa, pod względem rozpoznawalności statusu ekonomicznego. No tutaj, może już nie do końca, też doświadczył tego. Także to nie tylko kibice, w, ci, którzy rzeczywiście zasłużyli na bardziej podejrzliwe traktowanie, ale nawet zupełnie zwykli kibice, a nawet czasami przedstawiciele władz klubów bezpośrednio dotykane, dotykani są przez te zachowania. No to powiedziawszy, to. Kibice zdecydowanej większości klubów marzyliby o tym, żeby mieć takie problemy i to, że ten Puchar Polski jest też przepustką do europejskich pucharów, czyli tego naprawdę najważniejszego w poziomu rozgrywek w Europie. No to to jest bardzo ważne. No, widzę w tym sezonie, nikt oficjalnie nie mówił o żadnych nadziejach, szczególnie w drugiej połowie sezonu związanych z pucharami zdobytymi przez ligę, ale z tym, że być może wystarczy wygrać dwa czy trzy mecze i a na finale Pucharu Polski będzie już tylko krok do tego, żeby po 20 paru latach wrócić do europejskich Pucharów. No to to było oficjalnie deklarowane, deklarowane przez klub. A ja jeszcze z początku swojego kibicowania bardzo dobrze pamiętam rozgrywki Pucharu zdobywców Pucharów, który też był takim ważnym i znaczącym i historycznie istotnym wydarzeniem, wydarzeniem cyklicznym. prawda? Panie profesorze, ale proszę się nie martwić, bo pierwszy ligowiec też może Puchar Polski wygrać. A absolutnie się nie martwię, jest to w całkowicie i coraz bardziej realne, że powalczymy, jako widzę, w przyszłym roku właśnie z tej pozycji o a te laury będą jeszcze lepiej smakować być może. Pół żartem, pół serio, ale fakty są takie, że e, do, przekonaliśmy się w tej najnowszej naszej historii. Wisła Kraków. Że Wisła Kraków dwa lata temu. E, dramatyczne okoliczności Pogoń Szczecin. Ja pamiętam jak dziś, to była ostatnia akcja meczu. Piłkarze Pogoni pędzili w kontrataku prowadząc 1 do 0 i już właściwie rezerwowi chcieli wbiegać na Murawę. Niektórzy z nich już na Murawie byli a tutaj się okazało, że pół minuty później to Wisła świętowała zdobycie tej e, bramki i tu też mamy następny smacz Pierwszy ligowiec nie tylko zdobywa trofeum, nie tylko wygrywa 5 milionów złotych do, do, do klubowej kasy, ale być może przede wszystkim reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. To było swego rodzaju wydarzenie bez precedensu, że latem 2024 roku krakowska Wisła, która nie mogła wydostać się z pierwszej ligi, no dzielnie reprezentowała nas właśnie w Europie. No tak, i wszyscy pamiętamy, że spisywała się w tych pucharach, w tych eliminacjach bardzo, bardzo dobrze i nawet kiedy przegrała ten pierwszy mecz u siebie z Brugią, jeśli dobrze mhm. pamiętam, to naprawdę na wyjeździe była bliska tego, żeby jednak te straty, te straty odrobić i ta przygoda była naprawdę fantastyczna. Tak jest urok rozgrywek pucharowych i, i nie tylko w Polsce, ale i też w innych krajach. Także te kluby z niższych lig też mają tą szansę i pisać swoją historię i szansę później zagrać w pucharach i myślę, że to też dlatego też kibice lubią te rozgrywki tak? bo to jest szansa dla, dla innych tak? nie tylko dla klubów ekstraklasy ale i dla tych klubów nawet nie z pierwszej ligi ale i drugiej ligi i, i wystarczy tak naprawdę wygrać no, te pięć, sześć spotkań i zagrać na Narodowym. Ta ostatnia minuta Wisła-Pogoń to był dla Ciebie najbardziej magiczny moment pucharowy, jaki pamiętasz? W ostatnich latach? Myślę, że też ten zeszłoroczny puchar był bardzo dobry. Ten był bardzo dobry. Też pamiętam z tych finałów w czasie COVID-u, kiedy zagraliśmy chyba dwa lata z rzędu w Lublinie. I to był mecz Arki-Gdynia z Rakowem. To był też, to był bardzo dobry mecz, jeśli chodzi o poziom sportowy, bo jednak niestety często te... Jeśli chodzi o jakość widowiska, to te mecze były powiedzmy no średnie. Czy to Stawka paralizowała? Tak. tak. Czy Stawka, czy być może nawet zagranie na, na stadionie narodowym przy blisko 50 tysięcznej publiczności? Finałów się nie gra, finały się wygrywa. No, no. Dokładnie. Ale ten rok temu finał 4-3, tak, dla Legii. Tak, 4-3. I, I też taka druga z rzędu porażka dla Pogoni. Ale co też takim klubem, myślę, który trochę tak patrzy na te rozgrywki ze skwaszoną miną, to też jest Lech Poznań. Bo kilka razy zagrał na Narodowym w ostatnich latach w tych finałach i za każdym razem był pokonany. I myślę, że taka lekka trauma na pewno temu klubowi towarzyszy. Co da Górnikowi, co da Rakowowi ten triumf potencjalny w tym roku? Na pewno, na pewno puchary. Wiemy, że oba kluby są blisko też tych pucharów, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe. Może Górnik troszeczkę, troszeczkę bliżej, ale to też jest taka, zwłaszcza dla Górnika, no to po wielu, wielu latach szansa na wrócenie troszeczkę w miejsce, gdzie przed laty ten klub się znajdował. Jeszcze powiedzmy w latach 90., tak, i, i kiedy należał do tych czołowych drużyn w naszej ekstraklasie. Więc braków już parę razy za, za smakowo, więc górnik, dla Górnika no to byłoby na pewno być może początek jakiegoś fajnego okresu w historii tego klubu. Chciałbym przejść do, do uroku Pocharu Polski i tych wcześniejszych rund, bo na przykład w tym sezonie... Kibice w Bytomiu Odrzańskim mogli na własne oczy zobaczyć krakowską Wisłę. Kibice w Słupsku podziwiali piłkarskich milionerów z Lecha Poznania. Kibice w Świdniku mogli oglądać gwiazdy Rakowa-Częstochowa. I mówimy tutaj tylko o jednym sezonie i, i o tej głównej fazie Pucharu Polski. To jest chyba moim zdaniem największy urok tego, że te piłkarskie gwiazdy, milionerzy przyjeżdżają do małej miejscowości często w silnym składzie, o czym wspominaliśmy. No i tam właściwie jest jedyna okazja zobaczyć na własne oczy, nie w telewizji. A, a właśnie na stadionie no, piłkarzy z pierwszych stron gazet. Panie profesorze, jak pan, e, e, że tak powiem, do tego podchodzi, bo chyba to jest ten socjologiczny fenomen tych rozgrywek. No tak, oczywiście, że te różne zupełnie piłkarskie rejestry, które w żadnych innych okolicznościach właściwie się nie spotykają, można w, tutaj zaobserwować, że w że jest dokładnie, dokładnie tak, jak Pan mówi, zresztą no jakby sama specyfika w tego, jak wyglądają przepisy dotyczące tego, kto jest gospodarzem meczów, prawda, że to jest zawsze nas z niższej ligi, też no, ułatwia, w, umożliwia w ogóle tego typu, tego typu rywalizację. No i niektóre z tych meczów przechodzą do historii, niektóre z tych wydarzeń Pan redaktor Okoński wspominał o meczu wiadowniczanki z widewem. W, ja właśnie sobie sprawdziłem, nie pamiętam jak się nazywa, ale... W Kilka lat temu powstał film dokumentalny pod tytułem Piłkarskie Święto w Jadownikach po 20 chyba ponad latach od tego wydarzenia. Tak? Arek Stolarek nawet... realizował, polecamy na YouTubie, świetna rzecz do obejrzenia. Dokładnie, czyli to są rzeczy, które trafiają do czasami jakiejś lokalnej legendy, nawet jeżeli mecze nie kończą się dla danego klubu zwycięsko, no, ale bardzo często się zdarza, że jednak te mecze obfitują w niesamowite wydarzenia. Ja akurat obserwowałem ten mecz tylko w telewizji, ale no, już po powrocie Widzewa do Ekstraklasy mieliśmy mecz z KKS-em Kalisz, który zakończył się wynikiem 5-5 i który pierwszoligowy Widzew przegrał po karnych z drużyną będącą jednak dwie klasy rozgrywkowe niżej. Pamiętam, że chyba po 20 minutach przegrywał, widzę, w 3-0 wtedy, dwukrotnie ratując w ogóle się w doliczonym czasie gry drugiej połowy i w doliczonym czasie gry drugiej połowy dogrywki. Także to rzeczywiście są takie historie, które tylko i wyłącznie rozgrywki pucharowe mogą napisać no to, że przegrywający odpada jest tutaj absolutnie najważniejsze oczywiście. Przyjazd do takich miejscowości właśnie jak wspomniany byto to budzi emocje nie tylko, bo przyjeżdżają tacy piłkarze, ale Mateusz Borek mi opowiadał historię z tego sezonu właśnie, bo Mateusz zawsze sobie lubi wybrać taki mecz nieoczywisty, właśnie, żeby pojechać do takiego klubu z małego miasteczka. No i porobi sobie zdjęcia z miejscową ludnością. No i oczywiście... Mógłbyś... <śmiech> tak się <śmiech> dzieje, absolutnie tak. I on mówi, że on lubi ten klimat właśnie zobaczyć, jak Ludzie się cieszą nie na widok Mateusza, ale generalnie z tej okazji, że jest Puchar Polski u nich i przyjeżdża duży klub. Ale on powie, powiadał, że po tym meczu wójt chyba, czy burmistrz, nie wiem jak to, jak to w tej kwestii wygląda, bardzo ich zapraszał na bankiet meczowy Mateusza i Grzeszka Mielcarskiego. Panowie nie mogli jednak zostać, bo gdzieś musieli wracać, bo obowiązki ich wzywały na dokumentowania kolejnego dnia. To dostali na drogę wielkie paczki z lokalnymi producentami kiełbasa, jakieś nalewki itd., itd. Wspominali to bardzo miło i z uśmiechem. No to jest takie coś, o czym ja miałam poczucie opowiadając o polskich pucharach. Nie dość. Nie dość potrafimy to sprzedać nam samym, bo to są takie historie, które właśnie trzecia runda Pucharu Anglii, wszyscy sobie opowiadamy historię, realizujemy, mówimy o tym, co BBC robi, wtedy jeżdżąc właśnie na takie bardzo często półamatorskie czy, czy kompletnie amatorskie drużyny, które ścierają się z gigantami z Premier League, ale u nas w gruncie rzeczy jest to samo. Polski nadawca wysyła swoich dziennikarzy, realizują. Rozumiem, że też tak sobie wyobrażam, że czasem sama transmisja telewizyjna z takiego miejsca może być wyzwaniem. No bo jest. Bo jest. I niejednokrotnie, jeżeli są jakieś minimalne wymagania, zwłaszcza one rosną z każdą kolejną, kolejną rundą, no to czasami te mecze są na takich obiektach, że muszą powstać dodatkowe, musi być dodatkowa inwestycja, żeby na przykład były podwyższenia pod kamery, bo stadiony nigdy nie miały okazji gościć ekipy telewizyjnej. Kto za to płaci? No, za to, za to płaci niestety zawsze klub i pamiętam chyba dwa lata temu była taka sytuacja w Zielonej Górze, chyba Legia przyjeżdżała no i był problem z tym i dzwonił do mnie prezes klubu i pytał czy nie można czegoś zmienić no bo oni po prostu do organizacji tego meczu po prostu dołożą. Bo wciąż nie byłoby tylu pieniędzy z biletów na przykład. Tak i tutaj też wchodzimy w ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, która od tysiąca osób w górę, no to już trzeba zgłosić imprezę masową, a jak przyjeżdżała Legia to automatycznie ta liczba było wiadomo, że będzie przekroczona, a to automatycznie wymusza na klubie zatrudnienie odpowiedniej liczby służb porządkowych. Tym ludziom trzeba zapłacić, postawić właśnie te konstrukcje pod kamerę i tak dalej, i tak dalej. I to po prostu dla klubów czasami no, jest taki wydatek, mimo tej całej atmosfery święta Pucharu Polski, szansy gry dalej, no to jednak czasami no, kluby... Można powiedzieć, że zgrzytają zębami, że takie koszty muszą ponieść. Bo jednak w Anglii taki przyjazd giganta z Premier League jest dla amatorów czymś, co potencjalnie ustawia finansowo, biznesowo na bardzo długi okres czasu. No to zależy od obiektu, przede wszystkim, tak? Na jakim, na jakim przyjdzie grać, bo jeżeli. Klub ma powiedzmy, nie wiem, stadion na 5 tysięcy, na którym przychodzi 500 osób na, na metr trzeciej czy, czy czwartej ligi i nagle przyjeżdża Legia Lech czy Wisła Kraków, która może zapełnić ten obiekt, no to wiadomo, że z tych pieniędzy, z biletów zawsze, zawsze ten przychód będzie, będzie większy. No ale ten przykład, który podałem, no to, to są takie historie, z którymi się po prostu kluby czasami muszą zmierzyć. Pamiętasz taką najbardziej, może najtrudniejszą w realizacji transmisję, po prostu trwało to tygodniami i nie bardzo wiedzieliście z której strony, gdzie tam wjechać. No to ta wspomniana Zielona Góra na pewno była tak, takim wyzwaniem e, dużym, no ale e, mamy doświadczony zespół producencki, który, który no już realizował... Nawet do nie potrafili wjechać. Nawet potrafili A tam wjechać. był problem, prawda? A tam był problem, zgadza się, tak, więc no... Trzeba sobie radzić, tak. No jeżeli jest mówię, doświadczony zespół, który robił już wiele dziesiątki transmisji, no to, to są pomysłowi, wiedzą jak pewne rzeczy rozwiązać. A na koniec zawsze najprostszą rzeczą, to jeszcze z tych starszych transmisji, w tych nowych, pucharowych się zdarza, widok za bramką stoi jakiś samochód dostawczy większy z wysięgnikiem i operator w tym gnieździe Wyciągniętym na odpowiednią wysokość siedzi i stamtąd jest realizacja, realizacja transmisji. Stare sprawdzone metody. W tym sezonie Wielkiej sensacji właściwie nie było, jeśli chodzi o, o zwycięstwo kopciuszków nad, nad drużynami z, z pierwszych stron gazet. Natomiast takie sytuacje zdarzają się raz na kilka sezonów, czy to do półfinału, czy nawet do finału, daje się dojść zespołowi z drugiej czy trzeciej ligi, pokonując po drodze kilka drużyn z ekstraklasy. Panie profesorze, jak wielka to jest sprawa dla klubu, no nie mówię tutaj na przykład o trzecioligowym Zawiszy, który ma fantastyczną historię, tylko dla, dla klubu raczej bez wielkiej historii, wyeliminowanie kilku klubów z ekstraklasy i dojście no, no właściwie już bardzo blisko tego finału. To jest właśnie w, bardzo często początek jakiejś legendy z jakiejś historii, o której się wspomina latami. To bardzo często są kluby, które w rozgrywkach ligowych z różnych względów instytucjonalnych, infrastrukturalnych, finansowych najczęściej nie mają możliwości, żeby się przebić przez wyższe ligi. Wiadomo, że te Druga, druga liga jest bardzo często takim szczytem finansowych możliwości dla klubów z mniejszych miejscowości. No a taka udana pasa w pucharze i dojście do tych meczów już z krajowymi potentatami. No to jest historia, w, no, która po prostu jest później wspominana przez całe lata no, czasami dochodzi do tego, że te drużyny z niższych lig zdobywają w Puchary Polski, mieć legnica Aluminium-Konin, takie mecze również, które są pamiętane z przyczyn, które no, mamy nadzieję, że nigdy się w polskiej piłce nie będą powtarzać. Ale w ogóle, no wszystkie rozgrywki pucharowe, prawda, mają to do siebie, że ten współczynnik niepewności, co się wydarzy, jeżeli to tylko jeden mecz decyduje, jest znacznie większy, tak, ten, nawet w pucharach europejskich, prawda, gdzie zdarzało się, że do finałów dochodziły kluby, po których nikt się tego nie spodziewał. No zresztą tegoroczny finalista górnik Zabrze, Oczywiście, jak pewnie no, kibice na Śląsku na pewno pamiętają, że jest jedynym w historii polskim klubem, który dotarł do finału, zresztą właśnie Pucharu Zdobywców Pucharów w 70. bodajże roku, ale w ogóle akurat w tym finale Pucharu Zdobywców Pucharów to było sporo takich nieoczywistych rozstrzygnięcia, z, nie z własnego doświadczenia, ale z czytania od tej historii europejskich pucharów. Pamiętam, że na początku lat 80. jeden z najpotężniejszych klubów świata, czyli Real Madryt, został pokonany przez szkocki Aberdeen, prowadzony przez małego, mało znanego trenera Alexa Fergusona, jeszcze nie sero Alexa Fergusona, a w finale tych rozgrywek, tak, że takie drużyny właśnie z lig drugiej kategorii, czy nawet trzeciej kategorii europejskiej potrafiły osiągać takie sukcesy. W tych czasach, do których wielu kibiców też, tak nostalgicznie sięga pamięcią, bo wydaje się, że w dzisiejszych rozgrywkach, tak jak one są skonstruowane na poziomie wszystkich europejskich w pucharów, jakie dzisiaj mamy, bo tego typu romantyczne historie są po prostu niemożliwe. Są niemożliwe, tak? No wydaje mi się, że, że są niemożliwe, bo w momencie, kiedy jednak część rozgrywek to nie są mecze przegrywające, odpada, to nie są, to nie są rozgrywki pucharowe, tylko jednak jest liga w dłuższym, w dłuższym horyzoncie czasu, kiedy trzeba utrzymać przez większą liczbę meczów w równy poziom. No trudniej o sensacje zdarzają się pojedyncze mecze zupełnie niezwykłe. W, ale suma sumarum, kiedy część meczów grana jest systemem ligowym w grupie, no to trudniej o, o, o takie, takie wielkie sensacje. No, sam przykład, że w ostatnich tygodniach wszyscy wspominają w, sprzed 10 lat, sprzed dekady sukces Leicester, jako coś absolutnie wyjątkowego i przynajmniej tak, jak ja słyszałem, większość komentatorów uważa, że nie ma szans, żeby się to szybko powtórzyło. No to jest chyba taka nostalgia właśnie za taką piłką, gdzie jest jednak więcej nieprzewidywalności. Polska Liga pod tym względem w tym roku dostarcza, więc może powinniśmy się cieszyć, że akurat u nas ta komercjalizacja nie przekłada się tak całkowicie na wyniki. Chociaż wyjątkowo ja, jak akurat kibic widzewa, bym powiedział, że boleśnie się przekonujemy o tym, że pieniądze nie grają. Kuba, się uśmiechasz. No tak, no trochę też zanim profesor wspomniał, to ten Lesterk po, po głowie mi chodził i to chyba faktycznie w ostatnich latach taka niespodzianka, że Kopciuszek sięga po takie laury. I, I zgadzam się tutaj z panem profesorem, że w y, lidze trudniej są takie niespodzianki, jednak mimo wszystko, że to właśnie to... Specyfika rozgrywek pucharowych, gdzie decyduje jeden mecz bądź dwa mecze mają, mają wpływ na to, czy, czy jakiś taki niespodziewany sukces może odnieść mniejsza drużyna i dlatego takie rozgrywki pucharowe są po prostu popularne. No my mieliśmy swojego Piasta Gliwice w 2019, więc też to się zdarza, no to przypomnijmy, 65. rok, trzecioligowi Czarni Żagań, finał, drugoligowa Stal Rzeszów, 10 lat później, sensacyjny triumfator, trzecioligowa Lechia Gdańsk, która zdobyła puchar w 83 roku, do tego tryumf Miedzi Legnica w 92, 4 lata później Pogoń Oleśnica w półfinale, zespół trzecioligowy, no i ta historia najnowsza, czyli drugoligowi Błękitni Stargard wyeliminowali Krakowie i Lecha, awansowali do półfinału, grająca na czwartym poziomie Olimpia Grudziąc w półfinale cztery lata temu i 3 lata temu drugoligowy KKS Kalisz wyeliminował trzy drużyny z ekstraklasy i dotarł do półfinału, czyli można. Czekamy teraz, być może już w najbliższym sezonie, żeby na stadionie narodowym zaprezentował się jakiś czwartoligowy kopciuszek. Dla transmisji chyba by to było dobrze, czy niekoniecznie? Nie, jest to historia. To są historie na pewno fajne, którym można się przyjrzeć My często też wysyłamy jakąś ekipę reporterską w miejsca gdzie jest Puchar Polski, przyjeżdża większy klub, bo to są fajne historie. Pokazać właśnie, jak, jak miasto przygotowuje się do takich rozgrywek, jak, jak to wygląda z bliska, bo, bo to są takie obrazki, których no na co dzień nie ma. tak Więc my staramy się też pokazywać właśnie i tych mniejszych, nie tylko skupiać się na tych największych, powiedzmy, powiedzmy markach. Oczywiście, jeśli chodzi o oglądalności, no to jednak przed telewizory największe liczby osób przyciągają jednak Legia, Lech i tutaj, nieważne z kim grają, ale te mecze zawsze są mocno oglądane. Górnik jest oczywiście bardzo mocny kibicosko, ale rozumiem, że Górnik Raków to liczby oglądalnościowe nie będą takie, jakby była Legia, Lech. No, na pewno nie. Na pewno nie i ja tak odszacuję ten oglądalność tego finału, który będzie pokazywany głównie w jedynce, bo w TVP Sport będziemy pokazywać w tym czasie Mistrzostwa Świata w sztafetach lekkoatletycznych. Wejdziemy dopiero na drugą połowę. No to tak myślę, na antenie jedynki 500 tysięcy powinno, powinno pęknąć. Tak się zastanawiam. Jak to jest z tą naszą bazą kibicowską w takim razie? Czy jest dobrze, czy niedobrze? Widownia meczu Wisła Ruch, widownia taka nie w sensie oglądalności transmisji, ale w sensie tego, co zgromadziła publiczność na trybunach, była jedną z największych tamtego tygodnia w Europie. Znaczy, widać, że Rośnie chyba baza kibicowska, taka, która chce oglądać polską piłkę na różnych poziomach i na stadionach i w telewizji. Zdecydowanie. To jednak rozwój też infrastruktury i stadionów. Dzisiaj pójście na mecz to też jest, myślę, dla wielu osób rodzaj spędzenia czasu i kontaktów towarzyskich, pójścia, spotkania się ze znajomymi w fajnym gronie, więc to też na pewno przyciąga taką publiczność, która niekoniecznie na co dzień czy co tydzień ogląda mecze. No i jest powoli ta moda. Ta piłka naprawdę rośnie u nas i, i z roku na rok jest coraz lepiej. Też nie ma przypadków w tym, że te nasze drużyny znalazły te rozgrywki póki co Liga, Liga Konferencji, które są widać dla nas, pod nas skrojone i ten wzrost popularności piłki yy, widać na każdym kroku. I ja myślę, że tak jak Generalnie, jako kraj, gonimy Zachód i powoli go doganiamy. To tak samo nadejdzie ten dzień, gdzie polska drużyna będzie grała regularnie w Lidze Mistrzów. Ja jestem przekonany o tym, kiedy to będzie. Tego nie wiem, ale myślę, że on już to jest. też nie zapytaliśmy. <laughs> ale myślę, że on jest. On już jest niedaleko, niedaleko przed nami i, i też jeśli chodzi o rozwój piłki, to też myślę, że dogonimy. Zachód. A kibic piłkarski bardzo się różni na przykład od kibica siatkarskiego, w sensie konsumowania, kibicowania, przeżywania widowiska, panie profesorze? Na poziomie emocji zapewne niekoniecznie, natomiast czy, czy takiego emocjonalnego zaangażowania, jeżeli w Polsce mamy też bardzo dobrze zorganizowanych kibiców Siatkarskich jeżdżących za swoimi klubami, abstrahując od kibiców reprezentacji, ale na poziomie ligi. To jest czasami emocjonalne zaangażowanie, bardzo, bardzo podobne, no ale jednak skala i jakby poziom zorganizowania tego fandomu futbolowego. Mówię o tych zorganizowanych grupach kibicowskich, przede wszystkim jeżdżących na wyjazdy, tworzących oprawy no to to jest, to jest jednak zupełnie inna historia. W nawiązaniu do tego, o czym przed chwilą mówiliście panowie, to no, rzeczywiście ostatnie trzy lata to jest taki dosyć wyraźny wzrost liczby widzów na stadionach, ale ja robiłem takie zestawienie w, ze trzy lata temu. i Wówczas średnia frekwencja na meczach polskiej ekstraklasy to było odrobinę mniej niż 10 tysięcy na, na mecz i porównywałem to wtedy z innymi krajami europejskimi, no to bardzo podobne frekwencje były w takich krajach jak Belgia, średnie frekwencje, jak Belgia, Dania czy Szwecja, a to są jednak kraje, które mają trochę ponad 10 czy około 10 milionów mieszkańców, a my jesteśmy czterokrotnie więksi. W Holandii, która ma niespełna 20 milionów mieszkańców, średnia frekwencja na meczach w najwyższej klasy rozgrywkowej, to było prawie 20 tysięcy ludzi, więc tu ewidentnie było jeszcze jakieś pole do tego, do ekspansji też, tym bardziej, że no rozbudowa stadionów w wielu miejscach trwała i chyba rzeczywiście coś w tych ostatnich latach jest takiego, że, że jest jakiś taki impuls wzrok profrekwencyjny, widoczny. Też bym pewnie zauważył, że jak patrzymy na to ostatnie dwadzieścia kilka lat w polskiej piłce klubowej, to bardzo wiele wielkich klubów z dużym zapleczem kibicowskim miało momenty upadku, były degradacje, było rozpoczynanie od czwartej, piątej ligi, budowania w ogóle nowej historii klubów. To było doświadczenie nie wiem, Pogoni, Szczecin, Widzewa, ŁKS-u, Polonii, Warszawa, jeszcze iluś klubów takich znaczących z mistrzostwami Polski też w niektórych przypadkach w dorobku. No a teraz to chyba rzeczywiście wygląda w ten sposób, że te największe marki klubowe, mające największe zaplecze kibicowskie są albo w pierwszej lidze, albo w ekstraklasie. I po tych frekwencjach i także po zaciętości rywalizacji, zarówno kibicowskiej, jak i ligowej widać, że jesteśmy takim rynkiem piłkarskim, powiedzmy, który jest zrównoważony, gdzie nie mamy tych hegemonów ekonomicznych i sportowych, którzy by rozdawali karty i do których poziomu trudno by było doskoczyć. No tak jak wyrównana jest nie tylko Ekstraklasa, ale również Pierwsza Liga, jeżeli chodzi o walkę o miejsca w barażach chyba dobrze to potwierdza. Panie profesorze, to komu pan będzie kibicował? Rakowowi, bo bliżej Łodzi? Nie, w, z tych dwóch klubów myślę, że Górnik ze względu na swoją fantastyczną historię sprzed wielu lat, no jakoś mi bliżej do tego. I to, że jak, jak długą przerwę ma Górnik w jakichkolwiek sukcesach, myślę, że tutaj pewna empatia ze strony kibica Widzewa decyduje, że fajnie by było, żeby, żeby to Górnik a po długiej przerwie jakiś trofeum do gabloty stawił. Kubę nie będziemy pytać o e, kibicowskie sympatie i antypatie. Zapytamy, czego życzy się dyrektorowi stacji, która finał pochoru Polski realizuje i nadaje? Ja bym chciał, żeby to był, to był taki mecz, jak ostatnio na przykład Raków grał w Poznaniu z Lechem. Żeby to był na takim poziomie i sportowym, i emocjonującym, emocjonalnym żeby było dużo bramek, żeby kibice się nie nudzili, żebyśmy mogli po tym meczu wszyscy rozmawiać. Bo jak się człowiek nudzi, nudzi to głupie pomysły do głowy no wpadają. No dokładnie, tak. Więc żebyśmy po tym meczu przede wszystkim mówili, ale to był dobry mecz finału Pucharu Polski. Żebyśmy nie opowiadali znowu o tym, że stadion został prawie spalony, kłęby dymu nad miastem. Żebyśmy po prostu mogli... Mówić, rozmawiać o święcie polskiej piłki. No dobrze, to już wiemy, że jak są dymy, to trzeba przerywać i ramówkać się sypie. Ja to jeszcze przeżyję po zmiany ramówki, ale jedynka mniej, więc tutaj jest mówię, ten najgorszy, najgorszy moment. Ja pamiętam też, to było 10 lat temu, w 2016 roku, i ten widok był taki naprawdę surrealistyczny kiedy ten stadion z daleka to wygląda jakby się naprawdę palił taki olbrzymi czarny dym e, i, i było dużo emocji wokół tego meczu Legia Lech tak Legia Lech e, i to było tuż przed Euro 2016 tak I ja na drugi dzień z Tomkiem Iwanem pojechaliśmy do Labol całe szczęście że pojechaliśmy na drugi dzień oczywiście nie dlatego że ten stadion tak wygląda jak wyglądał tylko mieliśmy wcześniej zaplanowany już wyjazd tam przygotowywać bazę dla reprezentacji na przyjazd niespełna miesiąc później. I uniknąłem wtedy tych rozmów właśnie z dziennikarzami na ten temat. Mówię, bardzo mi przykro, ale jestem we Francji pracę na Stadionie Narodowym, no to, to troszeczkę jak wpuszczenie heavy metalowej kapeli do kościoła i jakoś sobie poradźcie, więc coś takiego czeka nas w sobotę, ale miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Transmisję, jak Państwo słyszeli w TVP Sport, także w programie pierwszym Polskiego Radio Zapraszamy i tu, i tu, w zależności od tego, gdzie Państwo będą tego słuchać lub oglądać, a za dziś już dziękujemy. Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport. Dziękuję. I profesor Wojciech Woźniak, socjolog z Uniwersytecie... Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję bardzo. I my również dziękujemy za uwagę. Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego. I Filipia Jastrzębski. Do usłyszenia. Sport wyjaśnia świat. Powtórka programu Ogłoszenie Społeczne.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 Wejdź na serduszko.org.pl Sprawdź i bezprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć? Ogłoszenie społeczne Autopromocja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 Zapraszamy. Marta Hoppe i Patryk Michalski. Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie. Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę. Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie. Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek. Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania...